Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj stały rozmówca do tego tematu, który dzisiaj mamy zamiar poruszyć, czyli Gwiezdnych Wojen, Hubert Spandowski. Witam Cię, Mando. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. No i zabieramy się za nadrabianie zaległości, bo tak się długo do książkowych Gwiezdnych wojen zbieraliśmy, że no tak naprawdę to już mamy trzy powieści do nadrobienia. No i na pierwszy rzut zdecydowaliśmy się sięgnąć po katalizator. Jim, Whatever I do, I do it to protect you. See, understand? I understand. Książkę Jamesa Luceno. Powieść, która była w Stanach Zjednoczonych wydana w ramach takiego prequela do Łotra 1 pojawiła się w listopadzie 2016 roku, 15 listopada. W naszym pięknym kraju ona się pojawiła teraz na wiosnę, czyli już po Łotrze 1. No i książka w sumie z tego co było widać po recenzjach zbierała raczej Dobre opinie. No i to nakręcało oczekiwania wobec tego tytułu. No i nie ma co ukrywać, my już we wcześniejszych odcinkach mówiliśmy, że czekamy na katalizator i na pewno po niego sięgniemy. Co w dniu dzisiejszym się dzieje? Zanim jednak przejdziemy do samej fabuły, ja bym cię zapytał Mando o Jamesa Luceno, dlatego że to jest postać, która w Gwiezdnych Wojnach Książkowych jest dobrze znana. To jest autor, który no ma na koncie sporą ilość powieści i w ramach tego starego, skasowanego kanonu, jak i także był jednym z autorów, którzy no, zaczynali tworzyć ten nowy kanon, bo jest on autorem Tarkina, o którym ty solowo już w ramach konglomeratu mówiłeś. No i opowiedz to nieco, Luceno, i jak twoim zdaniem ten dobór autora w przypadku tego konkretnego tytułu się sprawdził i, i, i jak to oceniasz? No właśnie ja pamiętam, że jak zapowiedziano tę książkę i jednocześnie zapowiedziano, że będzie ją tworzył Luceno, to spotkało się z ogólnie bardzo pozytywnym odbiorem. Również z mojej strony, bo ja tego autora ogólnie lubię. On w starym kanonie napisał dość dużo książek w starym rozszerzonym uniwersum. Ja nie czytałem wszystkich. Przeczytałem tylko kilka jego książek, dlatego tylko na podstawie tych kilku książek mogę się o nim wypowiedzieć, ale wszystkie książki, zarówno te, które czytałem ze starego rozszerzonego uniwersum, jak i Tarkin, są dość charakterystyczne. Także to już nam się wyłania taki obraz. Chyba na tej podstawie mogę już charakteryzować tę postać tego, tego m, autora. I to jest człowiek, który idealnie się nadaje do takich sennych fabuł, do takich książek, w których nie mamy wiele akcji, nie mamy wiele strzelania, za to mamy mnóstwo różnych zakulisowych indryk, mnóstwo jakichś machlojek, takie powolne, stopniowe budowanie akcji i mnóstwo nawiązań do całego uniwersum, bo on zna przynajmniej to stare uniwersum, znał doskonale. On napisał książkę Maska Kłamstw, którą później, znaczy nie którą później, później napisał książkę Dart Plegius, która mniej więcej w tym samym okresie się poruszała i dotyczyła podobnych postaci, natomiast była to geneza mm, zarówno Darta Sidiusa, czyli Wielkiego Imperatora, jak i jego mistrza, Darta Plegiusa i to jest książka uznawana przez większość fanów za najlepszą książkę w ogóle z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale cholernie trudną, bo to jest taka książka, gdzie wiesz, nie masz walk, nie masz akcji, a masz mnóstwo, mnóstwo takich zakulisowych zagrywek i taka bardzo powolnie budowana akcja i mnóstwo, mnóstwo nawiązań, tam naprawdę on przeszedł samego siebie, to co on tam nawyczyniał z łataniem, łączeniem całego uniwersum to, to, to czapki z głów, no teraz mamy nowy kanon, ale w Tarkinie też mniej więcej szedł tą samą drogą, tylko że w Tarkinie Tarkin był podzielony tak jakby na dwie części i to były takie dwie przeplatające się linie, jedna to była właśnie geneza cała yy, Tarkina, a druga to była teraźniejszość, gdzie Tarkin z Wejderem tam ścigają pierwszych buntowników i jest więcej akcji, ona była słabsza, dużo lepiej mu wyszło właśnie ta część yy, z genezą. I kurczę, no to jest fajny autor, to jest dobry pisarz, ale jak się okazuje, niekoniecznie do tej książki, bo Tutaj przebija wszystko to, o czym ja mówię, ale to wszystko można zapisać jako wadę tej książki. To był zły wybór moim zdaniem do Katalizatora, bo ja już tutaj mogę na starcie powiedzieć, że ja nie jestem zadowolony tą książką. Oczywiście to mocniej rozszerzymy, za chwilę rozwiniemy, ale porównując to, czego ja się spodziewałem po tej powieści, porównując to, na co liczyłem, a to co otrzymałem, to, to jest chyba naj, do tej pory mój największy zawód książkowy w tym nowym uniwersum Gwiezdnych Wojen i ja uważam nawet, że tak jak krytykowany przez wielu przez bardzo wielu koniec i początek on lepiej wprowadzał do epizodu siódmego, lepiej nakręcał na epizod siódmy niż ta książka. Ja się cieszę, że u nas w Polsce jej nie wydali przed Łotrem 1 bo kurczę, jak ja bym ją przeczytał przed Łotrem 1 to nie wiem, wydaje mi się że to powietrze, ten cały hype zszedłby ze mnie po tej książce a ja jestem wielkim fanem Łotra 1 więc powinienem tę książkę łykać, wiesz, jak świeże bułeczki. No, ja inaczej troszeczkę do tego tytułu podchodziłem, dlatego, że ja nie znam jakoś szerzej tego pisarza, Dlatego, że jak książkowego starego kanonu, o czym już też wielokrotnie mówiłem, czytałem bardzo mało i na przykład tego klasyka, o którym ty mówisz, czyli Darta Plagiusa, ja nie znam, ja znam ten tytuł tylko i wyłącznie z opowieści, a też Tarkina ominąłem, dlatego, że wydawało mi się, że to jest nie do końca dobra powieść na początek tego nowego kanonu i jakoś... Stwierdziłem, że zostawiłem sobie na, na kiedyś, no a niestety jak to bywa w takich przypadkach, na kiedyś to przeważnie oznacza już, nie wiem, czy ją, po nią kiedyś sięgnę, a jeżeli tak, to kiedy, no ale jeżeli chodzi o sam katalizator, to ja jakby miałem oczekiwania duże, dlatego, że no też jestem fanem łotra 1, no my żeśmy przecież rozpływali się jak mało kiedy nad tym filmem w trakcie naszej dyskusji, no ja byłem bardzo zaintrygowany tym, co możemy dostać w ramach tej powieści, no bo z jednej strony to wydawało mi się... Dosyć karkołomnym pomysłem y, zrobienie prequel do Łotra 1, no bo jakby było od razu wiadome, że i y, y, y, tu już tam nie mówię nawet o streszczeniu fabuły, tylko tak na, na taką prostą logikę, że było wiadome, że będziemy mieli do czynienia z postaciami innymi niż te pierwszoplanowe z Łotra. czyli tutaj Gin Erso, jeżeli się nawet pojawi to jako jakiś tam pewnie dodatek, czy jako jakiś tam margines, no pewnie będziemy mieli przedstawione te postaci, które gdzieś tam no, były wiodące, ale no, w mniejszym stopniu, czyli pewnie czy Krenika, który był tym głównym antagonistą w Łotrze 1, czy Galena Ersu. No i teoretycznie tutaj to dostajemy, ale no, wydaje mi się, że to jest ogólnie dosyć ciężka w odbiorze powieść, z którą ja mam bardzo dużo różnego rodzaju problemów. Ja ją też ogólnie oceniam źle. Przy czym to, że ja ją oceniam źle, to, to nawet nie jest tak, że ja uważam, że to jest zła książka, bo to ogólnie jest, wydaje mi się, całkiem... Dobra książka, powiedziałbym tak wiesz, warsztatowo, pod kątem właśnie pracy włożonej przez autora. Ja tu wiele rzeczy jestem w stanie docenić. Ona jest dobrze napisana, ona jest właśnie też pełna różnego rodzaju jakby szczegółów i smaczków i dalej, i Natomiast niestety zawodzi najbardziej tym, co powinno być meritum, czyli no, tą główną osią fabularną, która jest tutaj po prostu w mojej ocenie słaba i ja mam z nią szereg różnego rodzaju problemów, do czego, tak jak też wspomniałeś, przejdziemy zaraz bardziej szczegółowo. No i od razu znów tracimy kilka punktów u niejednego fana Gwiezdnych Wojen, bo nie pierwszy raz nam się zdarza krytycznie podchodzić do czegoś, co jest dosyć powszechnie chwalone i ja w sumie przyznam się szczerze, że do końca nie wiem, z czego mogą wynikać takie bardzo pochwalne recenzje w stosunku do, do katalizatora, dlatego że wydaje mi się, że jako wprowadzenie do Łotra 1, ta książka sprawdza się bardzo słabo, a jako taka autonomiczna powieść rozszerzająca uniwersum filmowe no jest niezbyt udanym eksperymentem, tak ja bym ją ocenił. Ale wiesz co, ja tak się bardziej wsłuchałem w niektóre recenzje, wczytałem i, i wpatrzyłem i kurczę, jednak wiele osób gdzieś tam, pomimo tego, że chwali to podkreśla, że to nie jest książka na początek, żeby nie zaczynać od tego, że to jest bardziej dla kogoś, kto już bardziej siedzi w tym uniwersum, że wyłapi jakieś może smaczki, także... Też miałem wrażenie, że jest taka wielka fala pozytywów yy, odnośnie tej książki, ale teraz jak po lekturze trochę pogoglowałem sobie, trochę pośledziłem recenzji, to, to w sumie wcale a, aż tak, aż taka fala wiesz, zachwytów nie, nie bije z, nie, z nich, nie? A to, co mówiłeś, że w tej książce nie mamy właśnie dżin, nie mamy tych wszystkich, tej całej naszej ferajny złotra jeden, to to, kurczę, dla mnie wcale nie było tak oczywiste, bo ja nie wiedziałem, gdzie umiejscowić tę książkę w akcji. Wiedziałem oczywiście, że to jest sprowadzenie, ale zakładałem, że będziemy tutaj dość mocno skakać po linii czasowej, tak jak na przykład w utraconych gwiazdach. I ja raczej się spodziewałem, że dostaniemy jakiś wstęp przed pierwszą sceną złotra, ale potem będziemy zabudowywać te, tą kilkunastoletnią lukę czasową, którą mamy w filmie, a tego tutaj właśnie nie ma. Tutaj cała akcja książki rozgrywa się przed pierwszą sceną złotra. Okej, okay, no te wszystkie tam genezy tych innych postaci my będziemy dostawać w innych publikacjach. Tam, nie wiem, teraz wyszedł ten komiks Kasian i K2SO, wyszła książeczka o... Rucie, Inwe i Bejzie. Natomiast tutaj mamy wszystko, wszystko przed. Y pierwszą sceną, którą mamy w filmie. Zaczynamy jeszcze za czasów Wojen Klonów. Bardzo długa część pierwsza rozgrywa się podczas Wojen Klonów, natomiast gdzieś tam w połowie książki, trochę, trochę prędzej powstaje nam Imperium, zaczyna ono się krystalizować i potem mamy jeszcze z, z rok czy dwa lata Imperium. I to jest dla mnie nie najlepsze rozwiązanie, bo kurczę, po pierwsze dostajemy historię postaci, których to znaczy my oceniamy już po filmie, także my z zupełnie innego punktu widzenia patrzymy I, i, i to też może przez to trochę ta książka cierpieć, bo my tu dostajemy historię postaci, które w filmie miały zerową rolę, no poza Krenikiem oczywiście. Jest wielu fanów Krenika i oni są zachwyceni tą książką, no bo tutaj Krenik tak naprawdę gra w zasadzie pierwsze skrzypce, no ale Galen Erso, no co on pokazał w filmie? On tam dostał mikrorulkę, a Lyra jego żona, no to w zasadzie nic nie zagrała w tym filmie. Miała jedną scenę, w której pokazała się od najgorszej strony po prostu matka roku. Zachowała się jak kretynka. No i tej postacie tutaj... Ciągną nam tę książkę. My w zasadzie z Łotra, jeden z tej pierwszej sceny, my już wiemy, że Galen Erso zbudował superlaser do Gwiazdy Śmierci, my już wiemy, że on pracował przez jakiś czas dla Krenika, ale się jakoś pokłócili, nie bardzo się e, lubią teraz, a, a wręcz się nienawidzą. My to wszystko wiemy z tej jednej króciutkiej sceny, a teraz dostajemy 450 stron wprowadzenia właśnie o tym no i to jest jeden z najpoważniejszych zarzutów moich w stosunku do tej powieści, że ta główna oś fabularna jest po prostu bardzo źle rozpisana, dlatego że no, ja to, to co ty mówisz, że zakładałeś, że być może dostaniemy właśnie jakieś, jakąś podbudowę dla tych pozostałych postaci, to ja powiem dlaczego to skreśliłem, bo mi się wydawało, że jednak tutaj się będą chcieli skupić przede wszystkim na Kreniku Ja nawet podejrzewałem, że tutaj jakby sam Erso może być jakoś tam zmarginalizowany i z tego punktu widzenia to ja nawet się zdziwiłem, że to w zasadzie on jest tym, czy cała rodzina Erso można powiedzieć jest na pierwszym planie w tej powieści i wspomniałeś o tym, że jest wielu fanów Krenika i że oni są zachwyceni katalizatorem, natomiast no ja tego nie jestem w stanie do końca podzielić, dlatego że niestety... Tak jak tutaj niektóre rzeczy się udały i, i Krenik mimo wszystko jest pewnie jakimś jednym z jaśniejszych punktów w całej tej opowieści, no to mimo wszystko przez to, że jednak tutaj Luceno zdecydował się uczynić osią całej tej historii, to o czym ty mówisz, czego my puentę doskonale znamy, czyli jak, jakieś tam relacje w przeszłości pomiędzy Krenikiem i Erso, które wiemy jak się skończyły i wiemy jak one się potoczą dalej no to niestety ta książka bardzo, bardzo mocno kuleje pod kątem napięcia i to co my żeśmy chwalili w Łotrze 1 że tam się twórcom udało no, wygenerować napięcie i stworzyć film, który potrafi przytrzymać widza na krawędzi fotela, mimo że my przecież doskonale wiemy, do czego to prowadzi. No przecież to był jeden z fundamentów tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, czyli wykradzenie planów Gwiazdy Śmierci i każdy wie o tym, że to się udało. I, I przecież rozmawialiśmy o tym, że teoretycznie to było trudne, żeby tutaj zrobić film, który będzie umiał poradzić sobie z utrzymaniem napięcia, kiedy wiemy, jakie dostaniemy rozwiązanie. No do ostatniej sekundy, nie? Do ostatniej sekundy tak. trzyma w napięciu. Tak, i trzyma w napięciu i tam to się udało, a tutaj nie dość, że sam ten finał jest dużo mniej emocjonujący, no bo umówmy się, że też to otwarcie łotra, do którego można powiedzieć, nas podprowadza cały katalizator. Ono nie ma tego ciężaru gatunkowego jak właśnie wykradzenie planów Gwiazdy Śmierci i też no niestety tego jest po prostu jakby za dużo. Ta fabuła jest źle rozpisana, bo my tak rozmawiamy znowu prawie 20 minut i nie powiedzieliśmy o czym to jest i w skrócie tak naprawdę, jeżeli by powiedzieć jak, jak się ta historia prezentuje. No to śledzimy losy Galena Erso, genialnego naukowca, który co jest kluczowe i fundamentalne dla całej tej historii, jest pacyfistą w skrócie rzecz ujmując, takim skrajnym pacyfistą. Tak, takim bardzo skrajnym, skrajnym pacyfistą. A do tego jeszcze jest naukowcem takim, który żyje w tych swoich naukach, takim trochę dzieckiem, także bardzo łatwo go tam wodzić za nos i trochę oszukiwać. Tak, bo to, bo to jest taki typ naukowca, który jest tak pochłonięty pracą, że jego, można powiedzieć, całe to zewnętrzne otoczenie nawet niespecjalnie interesuje. On To widać od samego początku, że on nawet do końca nie ogarnia, można powiedzieć kolokwialnie, tego całego konfliktu galaktycznego, który no, gorzeje wokół przecież, no, bo tak jak wspomniałeś, no, cała, cała opowieść zaczyna się jeszcze w okresie wojen klonów. No i poznajemy Galena, który razem ze swoją żoną Lyrą prowadzi badania nad kryształami, nad energią. No I to są takie w jego odczuciu bardzo ważne i mogące mieć donośne konsekwencje badania, dlatego że jeżeli by się udało pozyskać, tam skupić energię właśnie z kryształów, notabene tych kryształów, które też chociażby zasilają miecze świetlne, no to on uważa, że to byłby potencjał, żeby rozwiązać wiele problemów takich no stricte gospodarczych, jeżeli chodzi o, o całą galaktykę. No i w którymś momencie dopada go polityka, Erso zostaje wtrącony do więzienia i w tym momencie wchodzi na scenę Krenik, który no, w jakiś sposób, można powiedzieć, przyczynia się do tego, że rodzina Erso z jednej strony trafia na wolność, a z drugiej strony staje się jego takim, można powiedzieć, dłużnikiem, mniej lub bardziej oficjalnie. No a oczywiście, tak jak już można się domyślić, Krenik, który jest tutaj osobą odpowiedzialną za jeden z najważniejszych aspektów nowego planu Imperium, czyli budowy międzygalaktycznej Stacji Kosmicznej Bojowej i odpowiada tam za program zbrojeniowy. Konkretnie, no to jak możemy się domyślić, Krenik jest zainteresowany tym, żeby pozyskać ELSO do swojego programu i skłonić go, żeby te jego badania, nad którymi ślęczy, jeżeli chodzi o pozyskanie energii z kryształów, żeby je wykorzystać właśnie do produkcji super broni. No i się zaczyna taka. Bardzo długa zabawa w kotka i myszkę pomiędzy Galenem Erso i Krenikiem, co do tego, czy będzie w końcu pracował dla Imperium i stworzy dla nich broń, czy może jednak się nie ugnie. No i ta powieść rozpisana jest na bardzo wiele lat i niestety mówię przez to, że tak bardzo skupia się na wątku tych dwóch postaci, wydaje mi się, że ona mocno traci. Nie wiem, jak to oceniasz w ogóle? Skupienie się właśnie na tym konkretnym elemencie. Wiesz co, ja mam problem właśnie tutaj, drugi mój problem z tą książką, to już już pomijając w ogóle otra 1 w tym momencie, patrząc na nią całkowicie autonomicznie, to są bohaterowie. Oni są tutaj strasznie źli. To znaczy tak, ja tu znajdę plusy też, nie twierdzę, że wszystko, ale niestety ta para bohaterów, która ciągnie tę całą powieść, oni nie przechodzą żadnej przemiany. Oni nie rozwijają się w trakcie tej książki. Oni, to, Że tam jest mikro rozwój, ale nie, nie, nie. To nie jest rozwój. To jest bardziej konsekwencja jakichś wydarzeń w danej chwili. Przecież pierwsze, nie wiem ile to jest, prawie 200 stron, pierwsza część tej książki, która jeszcze się rozgrywa w czasie Wojen Klonów, to, to nie są żadne podchody. Tam. Znaczy, Krenik, on, on to nawet nazywa, że jest na, na rybach, że musi to potrwać długo, zanim, zanim on go namówi. No, jeszcze sam Krenik, on coś tam robi, ale Galen Erso, on się nie zmienia, on ciągle jest taki sam, on ciągle mówi, że ja nie chcę budować broni, nie będę budował, w ogóle nie będę pracował dla tego rządu, nie będę pracował dla wojska, nie będę pracował dla tego wojska. I on tak mówi przez całą książkę. Tutaj nie nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnego rozwoju. Ja z tymi postaciami w ogóle się jakoś nie wiążę. Natomiast jedyna zmiana, jaka w nich następuje, to w końcówce, gdy już odkrywają okór, czy robiliśmy broń, po, nie wiem, 400 stronach. I dla mnie to jest źle rozłożony ten nacisk. Ci bohaterowie, ta dwójka głównych bohaterów jest szalenie nieprzyjemna w czytaniu, w poznawaniu ich losów. Te losy nie są w ogóle ciekawe. Sam krenik, okej, okay. chociaż. Mm, Tutaj bardziej yy, ciekawe jest to, jak on y, pnie się gdzieś tam po tych szczeblach i to, jak on... Yy rozprawia się gdzieś tam na boku. Nie relacje krenik Galen. te relacje mnie w ogóle nie interesowały w tej książce, ale to, co Krenik robił gdzieś tam na boku, jak likwidował różne stacje tam badawcze i tak dalej, i tak dalej, jak rozprawiał się z niektórymi, jak niszczył światy, to jest ok, to jest fajne, to się czyta dobrze, chociaż to nadal nie jest poziom taki, jak Luceno mógłby nam zaprezentować w rozwoju danej postaci. Gdyby skupił się bardziej na Kreniku, to mogłoby wyjść książce na plus. I to są dla mnie największe minusy. Mam kilka plusów, ale to za chwilę. Nie wiem, czy się chcesz do tego odnieść. No, ja się w pełni zgadzam, że tym najjaśniejszym punktem jest Krenik i jak poruszyłeś kwestię tego wątku m, takiego imperialnego, można powiedzieć, czyli tego, jak obserwujemy to pięcie się w hierarchii ważności Krenika, no to to jest dla mnie rzecz, która... Jest takim swoistym, dużym, zaprzepaszczonym potencjałem, bo tutaj było bardzo dużo fajnych motywów i ja miałem poczucie w trakcie lektury, że Luceno chciał napisać trochę taki... Tiller polityczny, że ja tak to ujmę. No bo on w czymś takim jest dobry, on takie no, rzeczy no, powinien ty... pisać, a nie, kurczę, historię pacyfisty, naukowca, który nie chce pracować. No i, i właśnie to, co ja mówię, że tutaj mamy zaprzepaszczony potencjał, to, to jest to, że ja, ja widzę, że on chciał napisać Tiller polityczny, tylko i wyłącznie w tym wątku Krynika. Bo naprawdę tutaj wszystko, co najlepsze w tej powieści, to mamy... Właśnie w tym wątku, praktycznie rzecz biorąc, bo tutaj y, cała relacja Krenik-Tarkin, która bardzo dobrze podbudowuje to, co widzimy w Łotrze 1 i pokazuje, dlaczego oni na przykład... Y, no, Specjalną sympatią do siebie nie pałają, jakich jak widzimy już w trakcie wydarzeń znanych z filmu. To, jak w ogóle krenik buduje swoją pozycję, jak krenik jakby zapewnia sobie, nie wiem, zasoby, jak zarządza ludźmi, jak nie boi się użyć, wieś, takich półlegalnych środków, tak naprawdę, jak gra często. No, może niekoniecznie przeciw swoim szefom, ale jakby wbrew oficjalnym kanałom, to tu ja naprawdę widzę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które jeszcze ażby się prosiły o rozwinięcie, ażby się prosiły po prostu o to, żeby je pociągnąć dalej. I gdyby tutaj wyważyć te wątki, i wiesz, ten wątek na linii Krenik Erso, uczynić takim jednym z małych tych wątków, czymś takim jak, nie wiem, tutaj mamy właśnie chociażby konflikt Tarkina z Krynikiem, to katalizator by o niebo zyskał, a niestety przez ilość czasu, jakie tracimy z Galenem Erso, który Tutaj też się w pełni zgadzam, jest po prostu bardzo trudną w czytaniu postacią, dlatego że on nie dość, że on się nie zmienia, to on jest po prostu nudny, a ja bym powiedział, że wręcz jest irytujący w tym, w tym swoim Do podejściu. Do jest dość skrajny, on jest taki mocno przerysowany, to jest taki przerysowany pacyfista, ekolog jego żona dokładnie tak samo. To są tacy ludzie, ja, tak, ja się zgadzam, ale niekoniecznie chce mi się o nich czytać w Gwiezdnych Wojnach i to, Ja bym powiedział jeszcze, że oczywiście, że są tacy ludzie, tylko że mnie w którymś momencie to zaczęło trochę irytować, że, że nie widać żadnej tej przemiany, bo ja o ile byłem w stanie zrozumieć Ersów na początku, tam na tej planecie i wiesz, ta nieugięta postawa jego w więzieniu i tak dalej, tak dalej, to ja to byłem w stanie jeszcze zrozumieć, bo to odbierałem, że to właśnie nam zbuduje tę postać jakoś tam, czy podbuduje. No tylko, że jeżeli on widzi jedną rzecz, drugą rzecz, tu dochodzą kolejne argumenty przeciwko Krenikowi i dochod wiesz, ten konflikt cały narasta. Imperium coraz bardziej sobie, że tak powiem, śmiało poczynina z Galaktyką, a on tego po prostu w ogóle jakby nie dostrzegał. No to dla mnie to, to już jest postać, której skromnie ja nie mogę sympatyzować, no bo ja rozumiem pewne zaślepienie na, na swoich ideach, no ale, ale no nie do tego stopnia, nie gdzie wiesz tam można powiedzieć, że giną trochę za jego udziałem, czy, czy dla niego dziesiątki ludzi, a Erso tak naprawdę no, zdaje się kompletnie to zbywać, bo jest tak skupiony na tych swoich badaniach. A niestety ta jego żona tu w ogóle nie pomaga, nie? bo gdyby, o, o, gdyby ona, ona by mogła działać jako właśnie takie sumienie i by mogła mu w najgorszym wypadku, za przeproszeniem, truć głowę o to, że Galen, ale zobacz... Zobacz, co tu się dzieje, nie? Zobacz, tu kolejna jakaś czystka, tu kolejna korporacja zagarnia planetę i tak dalej. To nie, to ona mu tylko mówi, ale, ale Galen, ale ty na pewno nie robisz broni, tak? ale na pewno nie robisz broni, tak? No i... A jeszcze jest tak to zrobione, że na przykład ona widzi planetę zniszczoną i nie mówi mu tego od razu, tylko mówi mu na przykład po ośmiu tygodniach. Tutaj w ogóle te skoki w czasie, tak wplecione gdzieś tam, w... no nawet można na to nie zwrócić uwagi, bo to jest w jednym zdaniu, gdzieś ona mówi, minęły cztery tygodnie i chyba w końcu mu powiem o tym, że kranik mi groził, nie? Tak, tak, tak. tak. To, to, jest, to, jest, to jest fatalnie rozpisany po prostu ten wątek. No, ja tutaj się całkowicie zgadzam. Uważam też, że ten początek powinien być mocno skrócony bo tam mamy te rzeczy, które... Mm... Krenik wykorzystuje później, czyli to uwolnienie Galena z więzienia, później przez jakiś czas nie, nie może, blokuje mu do, dostęp do pracy, blokuje mu wyjazd z Korusant, oczywiście Galen nie zdaje sobie sprawy, że to on mu to blokuje, ale to można było skondensować, skrócić, bardziej skupić się na tej drugiej części, gdzie rodzi się Imperium, bo to też jest plus tej książki, chociaż kurczę, no jest tego za mało, bo te początki Imperium tu są cholernie fajnie opisane, tak właśnie z punktu widzenia fana Gwiezdnych Wojen, to, jak Imperium funkcjonuje, to, że jeszcze nie może sobie na wiele rzeczy pozwolić, na które będzie mogło sobie pozwolić później i tak dalej. Tego było za mało moim zdaniem. Tę pierwszą część bym skondensował. To, to, to taka druga rzecz, która według mnie powinna być tutaj inaczej rozpisana. Ale chciałeś nawiązać do wątku Krenik-Tarkin. Aha, no i to jest też w tej drugiej części, no bo według mnie od drugiej połowy tę książkę się czyta już troszkę, troszkę lepiej. Chociaż, kurczę, ja, ja pamiętam, że jak do, do, dojechałem do 60%, to, to miałem dość, bo po prostu Galen, lira, Galen, lira, Erso, Erso, Erso. Źle się to czytało. Krenik Tarkin to jest dobry wątek. To jest coś, co też teoretycznie, no kurczę, wiemy. Widzimy, że oni się ze sobą kłócą. Wiemy, że po prostu yy, w przeszłości musiało być nie tak. Wiemy, że Tarkin sobie tam ostrzy zęby na gwiazdę Śmierci. To wszystko wiemy, nie? No, tego nie musimy dostawać. Ale to tutaj zostało poprowadzone fajnie. To się czyta naprawdę dobrze. Dodatkowo plusem tej książki według mnie są te kryształy Kyber. Oczywiście my się o nich zbyt wiele nie dowiadujemy, ale jakieś tam informacje to też tak z punktu widzenia yy, fana tego uniwersum, tego świata, rozwoju świata. Natomiast wracając do postaci... To jest w ogóle zadziwiające i to już wystawia wizytówkę tej książki, w, w, w, jeżeli chodzi o mnie. Dla mnie najciekawszą postacią w tej książce był Has Obit, czyli tak, tak, tak. E, bohater, który w ogóle nie występuje w Łotrze 1. Bohater drugoplanowy, postać, która służyła tylko do napędzania różnych wydarzeń, a był to bohater, który jako jedyny tutaj naprawdę przeszedł szereg zmian, który się rozwinął, który od tam takiego jakiegoś przemytniczka, od jakiegoś tam handlarza y, przeszedł przez y, sługusa Krenika przez osobę odpowiedzialną za zniszczenie światów, aż po gdzieś tam ruszyło mu się sumienie, a i tak jego finał był nieprzewidywalny, bo byłem przekonany, że tutaj mamy jakieś początki narodziny rebelii, jakichś tam, wiesz, zalążek, mm -hmm. narodziny buntowników, a to i tak poszło w innym kierunku, także najciekawszą postacią jest postać drugoplanowa, która nie wystąpiła w ogóle w filmie Water 1, w książce, która ma pod tytuł wprowadzenie do filmu Water 1. No, a to jest, to jest widzisz, to, co yy, ja jakby dorzucam do tego, Wątku Krenika, bo to była dla mnie osobiście najciekawsza warstwa tej książki, jak ja właśnie wiesz, śledziłem te machinacje korporacji, machinacje jak zdobyć surowce, te właśnie półlegalne działania Krenika, to było super i ja też się w pełni zgadzam, że właśnie Has Obid był bardzo ciekawą postacią w tym kontekście, że no on wydawał się teoretycznie, początkowo postacią, która pojawi się i zniknie. I ja w ogóle się bardzo zdziwiłem, jak on w którymś momencie po latach już przecież w fabule wraca. No ale to był na pewno dla mnie jeden z jaśniejszych punktów w całej tej historii. Natomiast tak wracając jeszcze trochę do minusów, to tutaj w kontekście tego, jak ten główny wątek jest rozpisany, to ja mam jeszcze jeden bardzo duży problem z całą historią, dlatego że tutaj... No, widzimy, że cały projekt Gwiazdy Śmierci no on sięga jeszcze w wojen klonów. No i ta powieść jest rozpisana na wiele, wiele lat. Plus dochodzi jeszcze nam wiele lat od momentu, kiedy już widzimy. Że znaczy ona nie jest takaż wiele lat, nie? To są chyba 4 lata, jeżeli się nie mylę. No to jest dużo, no ale. To nie jest więcej? Chyba nie. No przecież. Dżyn była, była mała, jak oni uciekali. To chyba jest z rok Wojen Klonów i z trzy lata Imperium. Tutaj przecież oni, wydaje mi się, że to jest jeszcze tak, że to jest tam, to, to powinno być chyba więcej, ale to jest to, to, kurczę, żałuję, że tego nie sprawdziłem, bo ja myślałem, że to jest jeszcze więcej, więcej że to będzie z 7-8 lat tak naprawdę, no bo mamy właśnie te dwa lata yy, jeszcze na tej pl No ale yy, Dżyn nie miała siedmiu lat na początku. Chociaż może Nie, Nie, no ona, ona, już, ona, już, ona, już, ona już była starsza. No ja, ja takie zaku... Aha, no dobra, no dobra. Z, z, no to... Zakładałem, że, wyda... że do początku Łotra mamy tam, wiesz, no nawet liczmy optymistycznie z 7-8 lat, co wydaje mi się, że to jest trochę niedoszacowane i dochodzi, dochodzi nam jeszcze cały ten okres czasowy właśnie pomiędzy pierwszą sceną powrotu Krenika, takiego, tego połączenia na powrót i współpracy pomiędzy Krenikiem i Galenem Erso i później, wiesz, mamy ten przeskok czasowy duży w i śledząc całą historię Gwiazdy Śmierci z tego punktu widzenia, widać, że no Imperium tak naprawdę potrzebowało ilo? z 20 lat, żeby zbudować Gwiazdę Śmierci. No ale wiesz, że ci przerwę, to mhm. tak było trochę w filmach, nie? No, bo na koniec epizodu trzeciego widzimy już szkielet Gwiazdy Śmierci a pomiędzy trójką a czwórką masz 19 lat, no a w czwórce Gwiazda Śmierci oddaje pierwszy strzał. Nie? Tak, tak. Natomiast wiesz co, to dla mnie jakby to, co tutaj dostajemy w tej powieści przez stopień szczegółowości, z jaką obserwujemy to, jak ta y, budowa Gwiazdy Śmierci postępuje, to mi wyjątkowo mocno jakby y, zaburzyło percepcję tego, co później dostajemy pomiędzy epizodem czwartym i epizodem szóstym, gdzie dostajemy drugą gwiazdę śmierci, bo wiesz, to co ty mówisz, że już pojawia się szkielet gwiazdy śmierci w finale epizodu trzeciego, tak by wszyscy wiedzieliśmy, ale to ja jakby nie, nie siedząc tak bardzo mocno w starym książkowym uniwersum, to ja nawet nie wiem, czy, czy tam to było jakokolwiek wyjaśnione, było wiesz, jaka, jakiś komiks, jakaś historia, która by nam dopowiadała, co się działo w międzyczasie, więc jakby mnie dopóki to jest jakby białą plamą, można powiedzieć, to mnie to tak nie bolało, no bo tak naprawdę, no, od szkieletu do gotowego produktu to może minąć wiele lat, w których się nic nie dzieje. A tutaj, wiesz, śledzimy historię i cały czas tutaj się też coś dzieje na, na etapie tej budowy Gwiazdy Śmierci. No i, i trochę ja stwierdziłem, że to jest przesadzone, nie? że w tym sensie, że wiesz, tutaj jest tak dużo komplikacji po drodze i to już pomijam nawet kwestie konstrukcyjne, takie, gdzie oni się muszą uporać z wieloma rzeczami, które no, muszą zrobić pierwszy raz w tej skali, więc to już nastręcza jakby problemów. Ale wiesz, ale kwestie logistyczne, wiesz, pracowników, bo to, bo to też jest w sumie zadziwiające, że to jest książka, która to wszystko jakby nam pokazuje, nie? Gdzie, skąd Imperium brało, nie wiem, pracowników do budowy Gwiazdy Śmierci, skąd brały surowce i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj śledzimy, nie wiem, 20 lat, czy ponad 20 lat budowy stacji bojowej, no i później właśnie te, mamy te... W epizod czwarty i epizod szósty, które dzieli, dzieli dosłownie kilka lat i tak naprawdę mamy no, już gotową Gwiazdę Śmierci w pełni uzbrojoną. No i oczywiście, no, teoretycznie mogę założyć, że wiesz, były plany, można było to zrobić dużo szybciej, ale mimo wszystko jakoś, nie wiem, mi to tak trochę bruździ w całym tym obrazie po prostu wiesz, tego, co dostaliśmy w starej i nowej trylogii kinowej, nie? Ja się zgadzam, to wygląda dziwnie, 19 lat budowy, gdzie oni tam go, Krynika, opieprzają za, nie wiem, miesiąc obsuwy w tej książce, no ale, no, no kurczę, no, to, to już trzeba podpasować pod filmem, my już musimy się zderzyć z tym, że budowa tej gwiazdy trwała 19 lat, to, że drugą gwiazdę wybudowali teoretycznie szybciej, no kurczę, też nie, nie wiemy, kiedy zaczęli ją budować tak naprawdę, chociaż druga gwiazda śmierci wydaje mi się, że była dużo większa od pierwszej, ale teraz jak sprawa no, przynajmniej na Osusie podają, że są identyczne, więc, więc, więc w sumie to nie wiem, no ale też mogli wykorzystać na przykład elementy z pierwszej wysadzonej do zbudowania drugiej, bo z utraconych gwiazd wiemy, że tam było tego złomu no, od cholery w tej przestrzeni kosmicznej w tym momencie. No ja rozumiem, ja, ja, ja wiem, że to, to jest coś, co, co kuleje i co, i co się gryzie. Mnie natomiast bawi troszeczkę, bo mamy test scenę w prequelach, gdzie Duku w drugim epizodzie wyświetla plany Gwiazdy Śmierci na Geonosis, no to co to były za plany cholera jasna? Co on miał plany kulki, która będzie latać w powietrzu, skoro oni jeszcze w ogóle nawet nie wpadli wtedy na pomysł, jak ten super laser ma działać, jak w ogóle sprawić, żeby on w ogóle działał, no bo to oni nie mieli na to pomysłu. Nie, no tutaj, przecież... tutaj to teoretycznie jest, jest podbudowywane, nie, że przecież Imperium tutaj jest wielokrotnie podkreślane, że właśnie oni przejęli plany y, gwiazdy od Duku. Ale w tych planach nie było y, żadnego y, planu na zrobienie, jak to ma strzelać. Czyli oni mieli taki, nie wiem, Duku miał taką wizję. Zrobię wielką kulkę, która będzie latać i strzelać, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Tak, no, znaczy, ja, ja to tak trochę odbieram, szczerze mówiąc. Natomiast mnie trochę po tej książce wkurza, bo film Water 1 stawiał nam Galena Erso w dobrym świetle. On nam pokazywał naukowca, który... Y, no Było wiadomo, że coś tam zrobił, ale uciekł. Wtedy Krenik go złapał, zabił mu żonę, no córki nie udało się pojmać. Potem nie wiemy kompletnie, co się działo, ale potem podczas tej spowiedzi Erso on mówi, że nie chciałem im pomóc, ale wiedziałem, że zrobią to bez mnie. Więc zacząłem udawać, zacząłem kłamać. No a wydaje mi się, że katalizator pokazuje wyraźnie, że oni by tego za cholerę nie zrobili bez niego, ani w tej pierwszej części, ani w tej luce, gdzie go znów pojmali, no bo po coś go wzięli. No tam naukowcy absolutnie, na, na koniec mamy wyraźnie powiedziane, że ci naukowcy w ogóle nie wiedzą. Dla nich to jest czarna magia, to co tam Erso napisał i bez niego sobie nie poradzą. Także to stawia dla mnie Erso w złym świetle jako bohatera czy jako człowieka odpowiedzialnego tak naprawdę za, za rzeź wielu tysięcy, milionów osób, za zniszczenie Alderana i tak dalej, i tak dalej. No muszę ci powiedzieć, że i, i, i tak moją niezbyt pochlebną opinię o katalizatorze jeszcze zdołowałeś, bo, bo ja w ogóle tego nie, nie wyczaiłem, jeżeli chodzi o ten motyw. A, a faktycznie to, tak jest, bo tutaj Luceno jest tak zafiksowany na zaprezentowaniu nam każdego drobnego szczegółu z budowy tej Gwiazdy Śmierci, że on przecież tutaj w sumie dosyć dużo miejsca poświęca na te inne zespoły badawcze, na innych naukowców i, i w zasadzie to tutaj faktycznie, to co mówisz, to w stu procentach daje nam obraz taki, że Galen Erso jest postacią kluczową, bo, bo tam nawet pada takie zdanie w którymś momencie, że nawet mając jego zapiski, czyli teoretycznie mając wszystko w ręku, co jest potrzebne do zbudowania tego superlasera, bez niego nie są w stanie y, dokończyć dzieła. Czyli no to faktycznie, to, to, to jeszcze tę postać y, stawia w, w gorszym świetle niż niżli i tak cała ta fabuła już się w złym świetle prezentuje. No chociaż przynajmniej jest odpowiedzialny za ten defekt Gwiazdy Śmierci, więc tylko jedna planeta na, na sumieniu. No tak, tak, tak. <laughs> No, i święte miasto, Jetta, i, i, i cytadela, chociaż to ta, chociaż nie no, tam też zginęli dobrzy ludzie. No nie wiem, to, to faktycznie jest, no jest, jest, dosyć, jest dosyć dziwne. No nie wiem, no, ja przyznam się szczerze, że mówię, naprawdę tak jak no, nie jestem w stanie skreślić katalizatora jako po prostu złej powieści, bo, bo ja widzę w niej potencjał, to mam wrażenie, że tutaj po prostu coś nie wyszło i teraz ja nie wiem, gdzie leży pies pogrzebany, czy po prostu tutaj nie wiem, gdzieś tam Disney na przykład nakazał się Lusenu skupić na tym wątku pomiędzy krenikiem i Erso i, i na tym ta powieść ucierpiała, czy, czy to on gdzieś tam się zafiksował na tym, a jakby pominął pewne rzeczy, które są istotne, no bo mówię naprawdę tu wiele, wiele sekwencji jest, jest fajnych, jest ciekawych, super rozbudowuje świat, cały ten wątek Geonozis był dla mnie bardzo ciekawy, bardzo fajny. Wiesz, te kwestie właśnie związane z Hasem Obitem, z tymi w ogóle grami korporacji, bo to jest coś, co, co ja w ogóle lubię w filmach i w książkach, czyli to coś takiego, co się najbardziej z, z cyberpunkiem kojarzy, gdzie wiesz, mamy te wszystkie takie wojny korporacji, gdzieś tam o własność intelektualną, własne zasobów, tutaj jest dużo, dużo rzeczy, które są rzucone zasygnalizowane i niestety schodzą na dalszy plan, bo krenik musi łowić ryby nie? No i to powoduje, że tą książkę się ciężko czyta naprawdę no, Ja tutaj podpisuję się całkowicie, mam dokładnie te same zastrzeżenia do tej książki. Uważam, że no, mogło wyjść coś ciekawszego, gdyby skupić się na innych rzeczach i mocno, mocno ograniczyć pozostałe elementy. No Nie wiem, czy nie lepiej zrobić wprowadzenie na zasadzie wprowadzania nam jednak tych głównych postaci też, chociaż to już zupełnie inna książka by była i, i temat na inną dyskusję. No ale to, co tutaj dostaliśmy, ja jeszcze raz to podkreślę, cieszę się, że nie czytałem tego przed łotrem jeden, bo trochę bym się wynudził przed tym Łotrem jeden i idąc do kina nie wiedziałbym czego oczekiwać. O, to, to prawda, to akurat też ja się w pełni pod tym podpisuję, że że to akurat był dobry ruch ze strony polskiego wydawcy. Nie wiem, na ile świadomy, bo to też jest inna historia, ale wydaje mi się, że to akurat wyszło nam na zdrowie, bo myślę, że mo można byłoby się trochę sparzyć, jakbyśmy sięgnęli po tę powieść tuż przed filmem. Ogólnie ja tej książki nie polecam na początek absolutnie. Nie polecam jako... Znaczy tak, ja ją polecam jakimś mocnym fanom Gwiezdnych Wojen okej, okay, ale oni tak czy siak to przeczytają, bo yy, fani Gwiezdnych Wojen są przyzwyczajeni do literatury no, niekoniecznie dobrej, to to jest dobra książka, tylko źle, źle wyważone są elementy, ale tutaj znajdziemy sporo rzeczy z rozbudowy tego świata, a to jest dla fanów fajne i, i, i właśnie te drobiazgi, które chwalimy, to jest coś ciekawego, od drugiej połowy ta książka czyta się dużo szybciej, tak, końcówkę czyta się prawda. całkiem szybko I, i ja znów miałem coś takiego pod koniec często mam przy tych książkach z Nowego Kanonu, że gdzieś tam w środku narzekam, chociaż zazwyczaj to jest środek, początek i koniec jest zazwyczaj dobry, a środek mnie trochę wymęcza, bo te książki są cholernie długie, nie wiem, kurde, czy im każą je na metry pisać, nie mogliby, nie wiem, trochę tego skrócić, natomiast tutaj przez pierwsze 60% naprawdę się człowiek męczy, potem to rusza, się robi coraz, no, czyta się coraz szybciej i w momencie, gdy zamknąłem tę książkę, moja ocena nie była tak zła, jako książkę z Uniwersum Gwiezdnych Wojen oceniam Nieźle, jako wprowadzenie do łotra, niestety już, już, już nie bardzo. I, I co by się za dużo nie, nie rozwodzić, no nasza opinia jest taka, jaka jest. Tak. Czyli ogólnie zawód, właśnie jako, to, to jest w sumie też najgorsze, chyba w, w kontekście tej konkretnej powieści, że ona się po prostu nie sprawdza jako wprowadzenie do łotra 1. To nam się wspólnie wydaje. No, szkoda trochę zaprzepaszczonego potencjału, no ale oceniamy to, co dostaliśmy, a nie to, co moglibyśmy dostać, gdyby tutaj napisać całą historię nieco inaczej. Jeżeli chodzi o Katalizatora, to na dzisiaj wszystko. Mamy w planie ponadrabiać pozostałe powieści w najbliższym czasie, także mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Dzięki Ci, Mando, za dzisiejsze nagranie. Dzięki Ci, Jerry. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Uwaga! Spoiler! No dobra, Jerry, to weźmy jeszcze na koniec już spoilerowo. Teraz będziemy, to, to, poruszymy wątek, który jest spoilerem, bo ty przy... Łotrze jeden narzekałeś trochę na postać Guerrero, że on jest y, tak po prostu wrzucony na chwilę, nie ma żadnej podbudowy, ty nie czujesz jakiegoś związku z tą postacią, on tam jest, y, jest niby ważny, ale jest przez chwilę, ginie, koniec, nie ma go. Ty narzekałeś na ten wątek bardziej niż ja. No a SoulGerera pojawia się również w książce Łotrze 1. Dostajemy tam pierwsze spotkania jego z Hasem Obitem, pierwsze spotkania jego z Ersami, gdzie no, wiemy z filmu, że oni y, jakoś się za przyjaźnią i no, Saul będzie jakimś tam nie wiem czy dłużnikiem, no ale wyruszy na tę planetę, żeby uratować dżin. i podobało ci się ten wątek Soła w, w Watch, nie w Łotrze, tylko w Katalizatorze? no Ja niestety też oceniam ten aspekt słabo, dlatego że ja słyszałem, że Gerrera się w katalizatorze ma pojawić, natomiast ja przez to, że ta książka się tak wlekła to zdążyłem szczerze mówiąc o tym zapomnieć i kiedy on się w końcu pojawia to się nawet trochę zdziwiłem, że on tam jest, natomiast niestety on jest też źle wprowadzony to ja go trochę odbierałem jako taki znów fan serwis, ale tak bardzo skupiony na fanach takich twardych, że myślę, że dla takiego przeciętnego odbiorcy jak ja, który właśnie chociażby nie śledzi, nie wiem, animacji, wojen klonów, pozostałych animacji, gdzie no ta postać no odgrywa ważną rolę, o czym też rozmawialiśmy właśnie przy okazji Łotra chociażby, no to wiesz, to, to znowu dostajemy w końcówce książki postać, którą wiemy, że jest ważna, wiemy, że jest kluczowa, a tak naprawdę no ona się pojawia trochę znikąd, jest wprowadzona w jednym akapicie, trochę ratuje dzień i znowu znika. I to jest moim zdaniem Kolejny taki aspekt, który się po prostu nie udał, bo jeżeli już chciał Luceno tutaj są Gerere wprowadzić, to moim zdaniem znowu do tego mogę wrócić. On powinien wyciąć jedną trzecią wątku zabawy pomiędzy Krenikiem i Erso i właśnie chociażby zrobić jakiś segment poświęcony Gererze i to by wyszło tej powieści tylko i wyłącznie na dobre, bo, bo wiesz, to by mogło być ciekawe, jakbyśmy nie wiem, dostali taki jakiś tam parę rozdziałów z tym bohaterem, byśmy mogli jakoś go bardziej zrozumieć, byśmy wiedzieli kim on jest, a tak naprawdę to mówię, to z Katalizatora to dla mnie to é jeden z najemników i to wszystko. Gdybym ja nie wiedział Złotra, że, że to jest ważna postać w uniwersum, to, to, to ta książka w ogóle tego nam nie pokazuje. No fakt, on no tutaj wspomina swoją przeszłość, wspomina, że podczas Wojen Klonów walczył w Wojnie Domowej, ale no to, no to tyle, tyle, wspomina. Ja nie wiedziałem, że on się pojawi, chociaż w zasadzie gdybym 5 sekund pomyślał o tym, to, no to oczywiste, że on się pojawi. Musi się pojawić taka postać, skoro na początku łotra 1 jest jesteśmy wrzuceni w zostajemy wrzuceni w wydarzenia, gdzie Resowie są zaprzyjaźnieni z nim, więc musimy się dowiedzieć, jak do tego doszło, ale trochę byłem zaskoczony, że on się pojawił, przy czym no zgadzam się z tobą w stu to mam wrażenie, że kurczę Gerrera będzie taką postacią, która będzie wrzucana gdzieś i będziemy dostawać tylko jakieś fragmenty jego historii, nie wiem, chyba nigdzie nie dostaniemy całej opowieści o, o tym bohaterze, bo, bo w zasadzie kluczowe elementy już zostały gdzieś tam porozrzucane po różnych mediach. No. Ale to, to ja Ci powiem, że jeżeli my nie dostaniemy, to ja będę trochę zirytowany, bo no ja bym nie chciał, żeby to była taka postać, wiesz, na zasadzie fan serwisów wrzucana, gdzie popadnie teraz w nowym kanonie, bo pojawia się w kreskówkach jako istotna postać, więc ją teraz upychajmy w książkach, w filmach, gdzieś tam w komiksikach. No nie, no to jest bez sensu, bo, bo ja tak naprawdę bym chciał już trochę więcej poznać tej historii i je, jeżeli już jakby promować Soła Guerrera jako jakoś tam istotną postać, a wiemy z tych różnych porozrzucanych okruszków, że to jest postać o ciekawej historii. To niech już nam ten Disney da, nie wiem, jakiś komiks, wiesz miniserie albo jakąś książkę, może nie na 400 stron, ale, ale na 320, w której no, dadzą nam trochę więcej tego Soa Gerery i w, może w końcu przestaną go wtedy go traktować jako taki wytrych fabularny po prostu, jak teraz ja mam wrażenie, że jest trochę traktowany. No, natomiast już tak chyba poza nagraniem ja jestem trochę zdziwiony, że w tym nowym kanonie, kurczę, prawie nie ma książki, w której by nie pojawił się Mas Ameda. Uhum, uhum. On jest w prawie każdej książce. Nie wiem, akurat nie mam przy sobie półki przed oczami, ale bym mógł chyba na, na palcach jednej ręki wyciągnąć książki, w których on nie występuje. Nie wiem, czy on był tak eksponowany w starym kanonie, bo ja akurat stare rozszerzone uniwersum czytałem z taką trochę dziurą po środku. Czytałem książki pierwsze i ostatnia, a tych środkowych to tak trochę po macoszemu ten okres mam potraktowany, ale to to taki tylko taka tylko pierdełka już. Już przedłużajmy i kończmy. No, dobra, to do no nic no to już nie żegnamy się, bo to już rozumiem, że, to już że w, się wmontujemy, wmontujemy w środek, nie? No, dobra. Dobra. To wyłączamy. Okej. Okay. Over, over. over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. We'll